Proszę, ja chciałem powiedzieć słowo, zaraz oddam mikrofon a propos tego tematu, który może będziemy kontynuować, czyli to, o czym rozmawialiśmy. Ja bym chciał tak zwrócić uwagę na takie, taką jedną kwestię też, żeby w, ewentualnie w tych dalszych rozmowach, jeżeli będziemy dalej o tym rozmawiali, żeby nie miksować tematu, wiecie, grzechu obżarstwa, z tematem y, rozeznawania, wiecie, co jest y, dobre, niedobre, czyli w sensie z jakich upraw pochodzi, czy w ten sposób, jak to robisz, to masz udział, y, wiecie, w grzechu, w dziele diabelskim i tak dalej, bo tutaj tak trochę o tym też rozmawiamy w zboże y, y, y, i chciałem tylko na to zwrócić uwagę w dalszym rozważaniu, żeby tu nie pomieszać, nie, bo... Y, bo nie chciałbym być, wiecie, ja na dzisiaj mam pewien problem, no bo nie chcę myśleć o sobie, że dzisiaj nie pójdę, wiecie, tutaj na siłownię obok do tych tam pakerów, mówić im dobrej nowiny, no bo, bo jestem człowiekiem otyłym, yy, nie chcę przyjąć takiego myślenia. I nie chciałem w ogóle też o tym mówić, yy, ale to złożę też takie krótkie świadectwo a propos mojej otyłości, bo, bo Jestem człowiekiem otyłym, no to wszyscy widzą. Yy, I to jest, wiecie, taki bój, który toczę wiele lat. Yy, odkąd y, mnie Bóg zrodził na nowo, no to też zacząłem na tą sprawę patrzeć w jakiś no zupełnie inny sposób, tak, inne światło. Co to jest, skąd to się bierze, no i... Yy, Nigdy nie miałem postawy, no chyba, że mnie tu bracia, którzy znają, niech mnie sprostują, takiej, żebym kiedyś tam powiedział, a liczy się tylko to, co wewnętrzne, a tutaj to mogę jeść, co chcę, i tak. Nie, tak nie jest. I tak nigdy nie było. Też mam nawet aplikację w telefonie, zdrowa żywność. Czasem sprawdzam, niektóre produkty odstawiam. Wiecie, natomiast miałem pewną niemoc w swoim życiu. No, mogę już nawet trochę powiedzieć o tym w czasie przeszłym że wiecie, przychodził jakiś wieczór, to jest też, wiecie, w otyłości jest też jakieś kompulsywne jedzenie, nerwowe jedzenie, to jest cały złożony temat, jakby oczywiście wszystko ma gdzieś źródło w zepsuciu tego ciała, ja to tak rozumiem. I niedawno było tak, że już, bo wiecie, są teraz takie zastrzyki, to jest taki bardzo popularny temat, one tam trochę regulują hormony, jeden, drugi, w ogóle nie będziemy w to wchodzić, ale jest takie popularne zastrzyki to jest bardzo skuteczne, tak? czyli człowiek wtedy nie czuje tego łaknienia, czyli się nie obżera, nie obżera i to działa, to jest całkiem nieźle, człowiek to wymyślił ja generalnie już byłem bliski przyjęcia tych zastrzyków, no, lekarstwo jak na nadciśnienie, tak sobie można brać na ten i dzisiaj nie miałbym z tym w ogóle żadnego problemu, że ktoś po takie narzędzie sięga. Ale no, przyszło tak, że już byłem bardzo blisko tego, już, tam byłem, już miałem receptę. Zresztą tu z bratem długo o tym rozmawialiśmy, się tak zastanawialiśmy z Pawłem, czy to ten, ten, nie ten, ale nie, no, lek jak lek działa, przecież Bogu nie ten. Ale przyszła jakaś taka, wiecie, myśl, żeby to rozważać. Jechałem do Warszawy pociągiem, wsiadam i siedzi tam taki Kuba, taki wielki byk, nie widziałem go z 30 lat, bo to taki z dzielnicy, taki yy, większy i w ogóle taki trochę, no, taki o też, ale no, ja tego Kubę zawsze lubiłem. Nie widziałem go 30 lat. Siadam do niego, rozmawiamy, nawet po Ewangelii nie powiedziałem, To nie o to chodzi, ale on mi mówi, a wiesz, ja to sobie, jak wprowadziłem takie żywienie, że... Miałem od 18 do której, czyli te okna żywieniowe tak zwane, to 30 kg skudłem i tyle. I tam potem pogadaliśmy, on poszedł. I ja sobie myślę, że może to ja sobie tak zrobię. Ja usłyszałem o tym zawsze, ale nie, znaczy wiele razy, ale nigdy jakby nie poszedłem tą drogą. Ale tym razem, no, zastosowałem to. I to zadziałało, zaczęło działać. To już tam parę tygodni trwa, i sobie tak w pewnym momencie pomyślałem, ale fajny sposób, nie? To, to, że to rzeczywiście te posty przerywane, ale dotarło do mnie w pewnym momencie, Boże, no Bóg mnie uwolnił, jakby ja się już tam, to wiele tygodni trwa, no nie mam tego, wiecie, no mam spokój z jedzeniem, nie mam tego, no Bóg mnie po prostu, wiecie, doznałem uwolnienia. Nie dzieliłem się nawet z, z nikim w zborze, bo, no bo no nie wiem, jakoś tak nie... Oczywiście zobaczymy co dalej i tak dalej, chociaż ja mam przekonanie, że ja wiem, że to jest to, bo ja pamiętam kiedyś, jak jak Bóg mnie uwalniał z marihuany, ale to było na początku tej drogi w ogóle za Chrystusem, to była bardzo podobna myśl. Mam tą wolność. I yy, yy, yy, to chciałem Wam powiedzieć, nie? I no ja do tej siłowni to mogę iść i czy jestem, jakby wiecie, czy mam tą wolność, czy nie, po prostu ja się do końca nie mogę zgodzić a propos tych specjalistów w zborze, nie? że jeden specjalista jest od tego, od jedzenia, drugi od tam czegoś innego i ja teraz będę od nich się radził, wiecie, co jeść, czego, czego nie jeść, co robić, czego nie robić, ja składam świadectwo, że mnie Bóg w tym prowadzi, nigdy nie popadłem też w żadne samopotępienie w tej sprawie, no, że jestem gruby, tak, że sobie, że czasem zdarza się, że wiecie, najdzie mnie i zjem za dużo, a potem się źle czuję. No to był tak, tak było, po prostu tak było, ale no przyszła jakaś taka wolność. I dzisiaj takie mam zrozumienie i tak chcę funkcjonować i chciałbym o tym mówić. Nawet nie wiem, czy to był grzech obżarstwa, może był, nie wiem, to już jest na dzień dzisiejszy przeszłość, natomiast obok ta myśl, nie? Czyli żeby ci specjaliści, którzy ci powiedzą gdzie, jakie jedzenie, że z Biedronki to udział w dziele szatana, a z fermy ekologicznej to już to jest to, co dobre i się Bogu podoba, to ja po prostu no, mam z tym problem. Więc jeżeli macie jakiś mądry głos w tej sprawie, bracia, to, to powiedzcie, nie? No bo tutaj rzeczywiście mamy taki dysonans w tej sprawie, nie? To powiedziałem jak umiałem, Pardon. Postaram się najkrócej, jak tylko jestem w stanie. Po w wystąpieniu, że tak powiem, Iwana tak i po rozmowach z kilkoma braćmi, doszedłem do bardzo szybkiego wniosku, że zrobiły się dwie, dwie grupy, czy dwie drużyny: drużyna Iwana i drużyna raczej przeciwna Iwanowi, która ma swoje. Twoje jakieś tutaj... Spokojnie. <śmiech> I, I słuchajcie, i, i takie drużyny będą się często tworzyły, gdy ktoś coś powie, ale myślę, że mam nadzieję, że Wam to wszystkim zarezonuje w taki dobry sposób, żebyśmy Zastanowili się nad tym, tak? Posłuchali tego, co powiedział Iwan, posłuchali tego, co przed chwilą powiedział Łukasz, zastanowili się przed Bogiem i na spokojnie, pytając Boga, jak się sprawy mają, no, szli dalej i szukali, szukali jedności. To, co ja chciałem powiedzieć słyszałem w modlitwach takie niejednokrotnie prośbę o to, żebyśmy byli świadectwem dla ludzi, tak, i to, to co swego czasu pomyślałem, że zrobię taki stan za przed zborem i nałożę sobie tutaj winogrona, tu i tu, za, zawieszę na uszach tutki winogrona, tak stanę yy, i nie wiedziałem, nie wiedziałem jeszcze jak, jak do końca to, to będzie wyglądało, ta cała inscenizacja, ale chciałem zrobić taką właśnie, taki, taki, taki obraz, żeby poprowadzić braci a wiadomo, takie obrazy to przemawiają, tak? One czasami się przypomną i, i prowadzą do tego, co trzeba. Żeby poprowadzić braci i siostry w kierunku zrozumienia, jak ważne są owoce, które wydajemy. I chciałbym, mając te tutaj owoce zawieszone, przywołać werset, że po owocach was poznają. Oczywiście to miałoby być takie komiczne, tak? ale poprowadzić nas ostatecznie do, do właśnie zrozumienia, jak ważne są owoce. To, co słyszeliśmy w świadectwie Janka, że ojciec patrzył, jak on yy, żyje. No i wszyscy jesteśmy obserwowani. i. Nie, Oczywiście, no to nie żyjemy na pokaz, tak, nie, nie, nie robimy dobrych uczynków na pokaz, ale musimy mieć świadomość, że to jak wygląda nasze życie ma wielki wpływ na ludzi, tak? Czasami właśnie o tym zapominamy i nie chodzi teraz, żeby teraz, no o, to ja będę się, teraz będę dobre uczynki robił, ale chodzi o badanie swojego serca i patrzenie, Taki sprawdzian, taki, to po taki rachunek sumienia, jak wygląda moje życie, czy ono jest owocne, czy, czy rzeczywiście ja wydaję owoce. Jakie to są owoce, tak? Jakim jestem bratem, jakim jestem ojcem, jakim jestem wujkiem, szwagrem, o na przykład, dziękuję Andrew. No, to są pytania, które powinniśmy sobie zadawać i, i potrzebujemy tutaj no, wzrostu w tych sprawach. Chciałbym tylko jedno krótkie zdanie dodać. Ta rozmowa na temat mięsa została wy, na temat pożywienia, nie mięsa została wywołana przez fragment, który, który mamy w Nowym Testamencie przez nauczanie Apostoła Pawła na temat jedzenia mięsa. I teraz chcę, żebyśmy chciałbym, żebyśmy pamiętali, jaka była intencja napisania tego fragmentu intencją było to, żebyśmy nie byli dwoma drużynami. Nie wiem, czy, czy, czy, czy pamiętamy, po co to Paweł Apostoł napisał. Żeby nie było dwóch drużyn, ci, którzy jedzą mięso i ci, którzy nie jedzą, tylko żebyśmy byli jedną drużyną, która część z nich z powodu chęci podobania się Panu je mięso, a druga połowa z chęci podobania się Panu nie je mięsa. jedno zdanie, że na pewno nie, nie chodziło mi o to, żeby tutaj tworzyć dwie drużyny, nie? Tak jak mówiłem, że klucz jest, żeby nawzajem zachęcać się i budować, bo niektóre bracia w czymś wpadają, w czymś mocniejszy i, i odwrotnie, nie? Jedno tylko zauważy w tym wersecie, że tam jest mowa o tych braciach, które przychodzą i jedzą tylko jarzyny, i tam jest zadane, że są słabsi to chciałem zauważyć, że niektórzy są słabsi i jedzą tylko jarzyny. I trzeba pomyśleć, jaki jest wzór, bo nie rozważam teraz, czy to jest słabość, czy moc duchowa, czy fizyczna, wiadomo, że duchowa kieruje nad fizyczną, ale czy jest wzór nas, chrześcijan, jako mocni, czy jako słabsi, nie? To tylko chciałem dodać, że tam jest ciekawe, że jest napisane, że te, co, te, co słabsi, jedzą tylko jarzyny, nie? Ale mówię, każdy ten werset, co brat wspominał, że tam... Ten werset, że ciała, że to tam jest inny kontekst, nie? Ja mówiłem, że te wersety, co wspominałem, to nie chodzi o to, żeby teraz ich rozważać, że wziąć na tapetę i na grekę, nie? Można o tym pogadać jeszcze. Tak tylko napomknęłem kilka wersetów jest ich więcej, nie? No, że tyle, już zamykam się. Ja, ja, ze względu na, na... Będzie mi wygodniej po prostu. Przede wszystkim chcę Was wszystkich widzieć, A poza tym uf, nie wiem, co bym zrobił z rękami, jak tak stał. Bracia, bracia, bracia. Jak was znowu wszystkich zobaczyłem, <tak>, tak tęskniłem za wami. Po prostu serce moje... Słuchajcie, ja o Chrystusie chcę mówić. Ja o Chrystusie chcę mówić. Ja, nie ob, ja o, o Nim chcę mówić, kiedy nawet mówię to, że jak Was widzę, to moje serce po prostu rozrywa szczęście, radość. Wszelką gorliwość ku Niemu, wszelkie zaangażowanie, jedne trafne, drugie mylne, ale też szczere, braterskie zaangażowanie do którego Pan pozwala nam też odnieść się z wyrozumiałością, nie? To serce naprawdę pęka z radości. Ale to nie jest o mnie. To nie jest o mnie. To jest o Nim. To jest o Nim. Miłość Boża jest tak ściśle związana z miłością bliźniego. To jest to, jest to samo. To jest jedna i to po prostu... Kochać Boga, to znaczy kochać bliźniego, kochać brata, kochać siostry. To jest w nim tak mocne, słuchajcie, to tam jest to przebaczenie wszelkiego grzechu, wszelkiej winy. Tam, jest, tam to jest. Tam nie można inaczej. Po prostu jeżeli się pozna Boga, jeżeli się zbliżysz do Niego, to tam to jest. Tak, Janek, jak Janek nam pokazał, wiecie, tą drogę, e, tą drogę uniżenia, tą drogę upokorzenia, tą drogę wytrwania, tą drogę cierpliwości, to to była droga do Chrystusa, to była droga uniżenia przed Panem i kiedy już jesteś w Nim, to tam to jest i kochani, to tam naprawdę jest. Ja nie wiem, jak to powiedzieć. Ja nie wiem, jak to wyraźniej powiedzieć. Słuchajcie, jeżeli nie masz przebaczenia, jeżeli nie potrafisz odpuścić, to daję Ci taką radę. Nie próbuj różnych sposobów, nie próbuj, po prostu porzuć wszystkie nadzieje. Całkowitą nadzieję złóż w Chrystusie. Porzuć wszystkie plany odnośnie siebie, wizję rozwiązania problemów, po prostu idź do Pana, rośnij w Nim, umieraj. Niech Twoje ja umiera, niech Twoje koncepcje umierają. Znajdź się w Nim, zobaczysz na własne oczy, sercem, oczami serca, zobaczysz Boże przebaczenie. Zobaczysz coś, czego nie znasz. Człowiek tego nie zna. Zobaczysz Boże przebaczenie. Ja wam to mówię, Olek, który byłem przez wiele lat w różnych hmm, ugrupowaniach, gdzie się przyjmowało coś, przeciwstawiało się innym, nie? pozwalało się źle mówić, i to wszystko przybierało pozór pobożności, obrony prawdy, zamknięte serce. Ja dzisiaj widzę tych braci, przed, przed których występowałem. Ja bym po prostu chciał ich tylko uściskać, tylko ich ściskać. Po prostu kocham ich, kocham ich, nie mam nic przeciwko nim. To, co powiedział Janek też, nie? że nagle wszystko się zmienia, cała rzeczywistość się zmienia. Przebaczenie, musi być przebaczenie. Słuchajcie, zastanówmy się. Całe dzieło zbawienia to jest przebaczenie. Moglibyśmy to tak zdefiniować. Słuchajcie, Bóg postanowił przebaczyć. Człowiek odwrócił się od, od Niego, On postanowił przebaczyć. Rozumiecie to? On przebacza. On daje swojego Syna i przebacza. A my? Jak ostatnio zobaczyłem taki obraz, słuchajcie, Bóg jest tak wielki. Jeden brat to wyrysował. On jest tak potężny, że człowiek przy nim jest jak... Jakie teraz byście porównanie nie przyjęli, będzie za, e, niedoskonałe. Powiecie, mrówka, e, ziarko piasku, powiecie, pyłek, e, coś pod mikroskopem. Mniejszy. Człowiek jest jeszcze mniejszy. No to teraz... W takiej skali porównaj siebie do drugiego człowieka. Jaka jest między nami różnica? Jaka jest między nami różnica, bracia? Kto jest większy? Kto jest większy, ja czy Paweł? <grystanie> <grystanie> I to nie, i słuchajcie, to jest naturalne, że nam się nasuwa, nie? No, bo ten brat to, ten tamto, a ten, jednak, no, niestety, tu wypada troszeczkę 80%, 60%. Kiedy jesteś w nim, tego nie ma. Tego nie ma. On nas prowadzi do uniżenia, on nas prowadzi do, do, do tego najniższego miejsca, w którym on sam się znalazł. Ktoś to dzisiaj powiedział, tak? Ktoś to dzisiaj powiedział, to było to, było, to było to, on szedł najniżej. Takie słowa padły. I wiecie co? Powiedział, to jest droga, którą chcę, żebyście szli. Ostatnio miałem takie zdarzenie, rozmawialiśmy z bratem i wiecie, jest ta pieśń. Wielu uważają za bardzo duchową pieśń, olej nie popłynie, dopóki owoc jest cały wino serc nie rozweseli, tak? Że dopóki się nie, nie stanie w człowieku to zmiażdżenie jego ego to, to nie, nie przyniesie to owocu Bogu, tak? I ktoś powiedział tak. Hmm. Wiesz, jeden z braci to było dla mnie zaskoczeniem. Powiedział, że nigdy nie śpiewa zwrotki, gdybym nie chciał czego Ty chcesz, nie patrz na mój strach. I ten brat zapytał go, dlaczego tego nie śpiewasz, nie? Nie, ja nie potrafię tego zaśpiewać. Nie chcę, boję, szczerze mówię, że się tego boję i tego nie śpiewam. No i z jednej strony chwała Bogu za Jego szczerość, ale z drugiej strony zastanówcie się, czy jest jakaś inna droga? Czy jest jakaś inna droga? Jeżeli nie, jeżeli nie wyrazimy zgody to gdzie zajdziemy? Na pewno nie do tego samego miejsca, co Chrystus nas prowadzi. Po prostu my musimy to sobie powiedzieć. Nie, nie pójdziemy. Zatrzymamy się w pewnym miejscu. I jeszcze raz mówię. Z jednej strony jesteśmy wyrozumiali dla pewnego, pewnych etapów życia duchowego, dla niedojrzałości, młodych braci, tak? Nie, ta świadomość tego, jak mali jesteśmy w oczach Boga, czyni nas równymi. Z najmniejszym. A z drugiej strony nie chcemy się zatrzymać. Nie chcemy się zatrzymać, bo chcemy przynieść ten prawdziwy owoc. I yy, ogół... Generalnie chcę Was zaprowadzić do listu do Rzymian. Wierzę, że na ile uda mi się dosyć, pokazać, na tyle mi się uda, wierzę, że staną po mnie bracia e, bardziej w tym ugruntowani i doświadczeni i poprą to lub nie. Lub nie. Chociaż raczej jestem przekonany o tym, o tym pierwszym. E, kiedyś słyszałem takie kazanie, znacie tego brata, Dedo, Henryk I on mówił, taka konferencja była dla młodzieży i on mówił, on mówił o atrybutach diabła, że my niejednokrotnie mamy złe pojęcie o diable, że przypisujemy mu za dużo albo za mało, albo go lekceważymy. I nie, nie to jest moim tematem. Był taki moment, że on powiedział, że generalnie można by diabła zobrazować, to jest język obrazowy. Pamiętajcie o tym, to jest tylko język obrazowy. Dla mnie wtedy bardzo przemówił że można by go zobrazować w taki sposób, że chrześcijanin biegnie na arenie, a diabeł siedzi na widowni i robi wszystko, żeby mu przeszkadzać, nie? I krzyczy do niego, Słuchaj, nie śpiesz się pomału, chłopie, dychnij se, nie? otrzy pot, to nie... i tak masz zbawienie. I tam różnych środków używa, żeby go zatrzymać, żeby, żeby on nie był dla Bożej chwały, żeby on się zadowolił tym, że jest zbawiony, nie? i widziałem to w swoim życiu przez wiele lat i widziałem to w życiu innych braci i widzę do dzisiaj, że on się bardzo cieszy i to jest oczywiście znowu język obrazowy kiedy my koncentrujemy się na jakimś jednym grzechu i całą swoją energię poświęcamy tej sprawie myśląc że kiedy to załatwimy, to nasza droga do Boga będzie otwarta. Nie? Że wtedy tak naprawdę ja nie jestem taki zły, mi tylko brakuje tej jednej rzeczy. Z tym sobie nie mogę poradzić. Nie? I nagle, powiem Wam, rodzi się taka rzeczywistość, że jak Bóg patrzy na nas z góry, to wyglądamy jak kot, który goni własny ogon. Słuchajcie, jesteśmy ślepi na to, co się dzieje wokoło. Jesteśmy tak skoncentrowani... To jest dobry zamiar, to, jest, słuchajcie, to, to są dobre pobudki, my chcemy być święci, my chcemy się uświęcić. Natomiast celem tego, co mówi Pismo, jest to, żebyśmy zobaczyli, że cała, całe dziedzictwo, wszystko, co mamy z Adama jest grzeszne. Wszystko. I Bóg chce nas doprowadzić do miejsca, kiedy my całą, całą tą istotę złożymy na ołtarzu. Całą. Bez i nie będziemy zakładać, bez tego założenia, że no ale tamto, czy tamto, to się jeszcze przyda. Nie? To nie jest takie złe. Nie, my musimy to uznać. Musimy to uznać, że wszystko, co pochodzi od Adama jest złe. Przeczytam z, y, z listu do Rzymian, siódmy rozdział. To jest to samo kazanie cały czas, bracia i siostry. To jest to samo kazanie, które było w Toruniu, które było to, co mówił Przemek, to, co mówił Paweł. To jest to samo kazanie, które było na poście następnym. To jest to, jest to zawołanie, że bracia, mówię wam, sali umrzyjmy, wszystko nie pójdzie, wszystko niech pójdzie na śmierć. W tym świecie nic nie ma dla nas. Nie dajmy się oszukiwać. Porzućmy plany odnośnie tego życia. Jak to brzmi, nie? Rozumiecie mnie? Ja, ja nie będę tracił czasu na komentarz. Wy wiecie, że ja nie mówię o jakimś odpale, nie? Typu idziemy do klasztoru i nie patrzymy. Wiecie, o co mi chodzi. Chodzi o, o te nasze pragnienia. Czy one jeszcze żyją? Czy my jeszcze mamy jakieś plany? Czy my jeszcze... Czy my jeszcze, czy nie wiecie, bracia? Mówię bowiem do tych, którzy prawo znają, że prawo panuje nad człowiekiem przez czas jego życia. Bo zamężna kobieta z żyjącym mężem jest związana prawem. Ale jeśli mąż umrze uwolniona jest od prawa wiążącego ją z mężem. Tak więc, dopóki żyje mąż, będzie zwana cudzołożnicą, jeżeli przystanie do innego męża. Ale jeżeli mąż umrze, wolna jest od tego prawa i nie jest cudzołożnicą, gdy przystanie do innego męża. A tak, bracia moi, i wy zostaliście uśmierceni dla prawa przez ciało Chrystusa, Żebyście przystali do innego, do tego, który został wzbudzony z martwych, abyśmy owoc przynieśli Bogu. Bo gdy byliśmy w ciele, namiętności grzechów poprzez prawo działały w naszych członkach dla przyniesienia owocu śmierci. Na chwilę spojrzałem przez te okulary, już nie wiem gdzie jestem. Śmierci. Gdzie to było? Lecz teraz, mam nowe okulary, wybaczcie mi. Lecz teraz zostaliście uwolnieni od prawa, gdy umarliśmy, dlatego czym byliśmy zatrzymani, abyśmy służyli w nowości ducha, a nie w starości litery. Cóż więc powiemy? Prawo to grzech? Z pewnością nie. Lecz nie inaczej poznałem grzech jak przez prawo, albowiem i porządliwości, o, o porządliwości nie wiedziałbym, gdyby prawo nie mówiło, nie pożądaj. I zobaczcie, jeżeli te moje porządliwości, te moje plany, te moje wyobrażenia żyją, to prawo zwraca się do mnie. Nie pożądaj. I, i, I chcę wam to powiedzieć tak obrazowo. Jakby jest to dla mnie słyszalne, to mnie w pewnym sensie to mnie w pewnym sensie y, oskarża. Nie? A co tu jest napisane? Ty masz być martwy dla tego. I y, teraz nie chcę y, powiedzieć źle. Dlatego wymiaru prawa, nie wiem, dla tego prawa, które jest zawarte w nakazach, które oddziałuje na, ci, na Twoje postępowanie i Ty myśląc, że wypełnisz pewne, osiągniesz sprawiedliwość. Dlatego masz być martwy. Po to, by w Chrystusie zmartwychwstać już inaczej. Dla tego samego prawa, podkreślmy to, naprawdę jestem przerażony tym, ile w internecie znajduję ludzi, którzy próbują udowodnić, że prawo ustało, że nie ma prawa. Ja nie wiem, skąd to się... Słuchajcie, w, w Biblii jest tyle miejsc, w którym jest wyraźnie powiedziane, że, że te oddziaływanie prawa na cielesnego człowieka jest przekleństwem, tak? Z którego Chrystus nas wyzwolił. Dlatego, że jesteśmy niezdolni go wypełnić ale wchodzimy w prawo ducha, czyli jakby, jak to powiedzieć, jeżeli, jeżeli są dwa wymiary tego prawa, jest cielesny i duchowy, to my wchodzimy w tą przestrzeń, w którym prawo jest, jest dla nas powietrzem, staje się dla nas powietrzem. My chcemy nim oddychać, my chcemy wydawać owoc, my, my chcemy być prawem. Musimy się przeciwstawić każdemu, kto twierdzi, że prawa nie ma, że Chrystus Zniósł prawo. My mamy, umie, my im bardziej e, udaje nam się zafunkcjonować, tym prawie mamy, tym większe uwielbienie dla Pana. Jeszcze bardziej Go wielbimy. I nagle, prawo, nagle Słowo Boże nie jest dla nas prawem, tylko jest wolnością, jest mądrością od Boga. E, może powiem to na takim przykładzie. Waldek często wstaje i mówi o grzechu. Ja siedzę. Tak było. To jest moje świadectwo. Siedzę na konferencji w Toruniu. Waldek mówi o grzechu. O takim grzechu, o takim grzechu, o takim grzechu. Ja siedzę i we mnie się. Czemu on to mówi? Nie? Czemu on to mówi? Po co o tym mówić? Przecież wiadomo. Nie? denerwuję się. Coś się we mnie buntuje. Tak? Bo słyszę ten głos. Nie pożądaj. Jakbym nie pożądał, to bym go nie słyszał. Albo słyszałbym go, ale ono by nie, nie robiło na mnie wrażenia. Albo jeszcze dalej, mówiłoby nie pożądaj, a bym mówił amen, nie chcę tego pożądać. Nie? Zupełnie inaczej na mnie wpływa. Słuchajcie, kiedy porzuciłem wszelkie złudzenia odnośnie swojej osoby, odnośnie tego świata, wszelkie plany, chrześcijańskie plany, Odnośnie małżeństwa, chrześcijańskie plany co do małżeństwa, wszystko oddałem Panu, powiedziałem Panie prowadź, kiedy Chrystus zapanował w moim sercu. Dzisiaj wstaje Waldek, nie dość, że mówię amen na to wszystko, co on mówi, to jeszcze schodzi z mównicy, mówię Waldek, słuchaj, musimy pod tym pogadać, to jest wspaniałe, to jest wspaniałe, co Ty mówisz, nie? Mamy zupełnie inną relację. Boże Prawo jakby zmieniło charakter w Twoim życiu. Stało się częścią Ciebie, ale nie stanie się, jeżeli masz, jeżeli masz plany, jeżeli masz... Słuchajcie, Bóg nie jest jakąś instytucją, w której załóżmy, że jest jakieś miejsce, w którym jest wszystko, czego potrzebujesz. I Bóg chce, żebyś wszedł, żebyś wszedł do Niego, żebyś wszedł do tej świątyni i tam otrzymał to wszystko w Jego obecności. Nie możesz wziąć sobie jakiejś rzeczy, wyjąć stamtąd, mieć to i prowadzić dalej swoje rzeczy, swoje plany realizować i tak dalej. Musisz tam wejść całkowicie, czyli musisz umrzeć. Musisz umrzeć. Prawo musi zmienić dla Ciebie charakter, wymiar. Ja wierzę, że bracia wstaną i powiedzą to lepiej, że powiedzą to bardziej... Yy, no, bardziej. Wierzę w to. Natomiast, natomiast każde, takie, każde takie pragnienie, bo to, wiecie, yy, teraz ktoś by mógł przyjść i powiedzieć, ale to o co chodzi? o wszystko. Taka odpowiedź może jest niezrozumiała, bo tak naprawdę chodzi o to, że wszystko, co dzisiaj widzisz, widzisz, przez co przegrywasz, widzisz, że tam jest ten ślad Adama, oddajesz Bogu i jesteś w takiej postawie gotowości, że cokolwiek się pojawi, jesteś w stanie oddać to Bogu. Nie? Jak tylko Twoje serce coś zacznie budować nowego, jakieś nowe, te, to zobaczysz, że znowu będzie niewygodnie, że znowu to prawo zacznie mówić do Ciebie zewnętrznie. Zobaczysz, że nie masz wolności, że coś się dzieje, nie tak, ale Ty już poznałeś Pana, Ty już poznałeś Pana i Ty chcesz do tego wrócić. I Ty już, ty już biegniesz do Niego i Ty szukasz. Boże, co jest, co jest z tą sprawą nie tak? Nie? Czemu ja tak o tym myślę? Czemu mi to przynosi tyle? Bóg nas prowadzi do pokoju. Tu jest wiele fragmentów, które ja zaznaczyłem i chciałbym przeczytać, ale to chyba nie, be, nie będzie dobry pomysł. Ważne jest, żeby to podkreślić, że jest miejsce, mówiliśmy z Markiem, jest miejsce cudowne przebywania w Chrystusie w całkowitym odpoczynieniu. Gdzie wszystko jest zharmonizowane, wyważone. Każdy temat jest z właściwej perspektywy oglądany. Gdzie jest przebaczenie? Gdzie jest miłość? Gdzie jest, słuchajcie, jest miejsce, i to jest Chrystus, w którym jest, który jest wylewaniem łez nad bratem, nad siostrą. Gdzie nie ma potrzeby przyprowadzania się do pewnych rzeczy, po prostu to wypływa naturalnie z natury Chrystusa w nas. Ale jeszcze raz chcę powiedzieć, że musimy po prostu umrzeć. Musimy oddać wszystko. Musimy oddać... Słuchajcie, to jest cudowna wolność. Uwolnienie się od tych wszystkich wyobrażeń, od tych wszystkich nastawień, od tego, że ja już mam plan, jak ja ułożę sobie w małżeństwie, i to się, nie, to się jakoś nie udaje, to się nie klei. Słuchajcie, uwolnienie się od tego, co za wolność. Co za wolność, kiedy puścisz wszystko z swoich rąk i Pan prowadzi, a Ty tylko strzeżesz swojego serca, żeby być blisko Pana, żeby prowadzić święte życie podkreślmy to też uświęcenie, święte życie i być czujnym i być czujnym. Chodzić... Słuchajcie, tu, tu jest wcześniej napisane, że staliśmy się niewolnikami Pana. Że oddaliśmy się Panu w niewolę. Ja, słuchajcie, ja Wam powiem taką rzecz. Ja wiem, że nie lubimy, jak się nas przy, przyrównuje do zwierząt, ale muszę Wam to powiedzieć. Ja to ostatnio zobaczyłem tak wyraźnie. Mam psa. Ten pies jest tak we mnie zapatrzony, słuchajcie, on po prostu patrzy tylko, gdzie ja jestem, czy nie idę czasem, czy nie wychodzę z domu, czy po prostu cały czas mnie obserwuje. Jak jest chory i ja go tam leczę, jakieś krople mu daję do uszu, bo ma takie długie uszy i tak dalej, to mnie unika, ucieka. On cały czas myśli, że ja mu chcę coś zrobić. To jest niesamowite. On myśli, że ja mu chcę zrobić krzywdę, bo jest taki strachliwy bardzo, ale jak tylko odejdę, to cały czas za mną patrzy. Nie? I kiedy rozmyślałem osta ostatnio tak przed Panem mówię, Panie, ja chcę być Twoim niewolnikiem. Chcę, żebyś tylko Ty mnie prowadził. Nie? I mój pies patrzy za mną cały czas. Wypatruje mnie. Co ja robię? Ale jak biorę smycz i pasek, to już po prostu jest szczyt szczęścia. To po prostu on się kręci. Ja mówię, zobaczcie, nie? Ja go teraz zapnę na, tylko na dwóch metrów. On tu po, po domu może biegać, robić co chce. Jest wolny. Na ogród może pójść, nie? Ogród mam w miarę duży, chociaż mówiłem wam ostatnio, że mi trochę ubyło, nie? <śmiech> nie pamiętacie. <śmiech> pamiętacie. I... Ale ja go zapinam i on jest po prostu szczęśliwy, że on pójdzie ze mną. Ja go będę miał tylko na trzy metry, cały czas. Ale on myśli tylko o tym, że on pójdzie ze mną i pójdzie przed siebie. I że ja go poprowadzę. Ja tak chcę żyć z Panem. Ja was przepraszam za porównanie do psa. Ja was przepraszam, ja wiem, że to możecie tego nie lubić, ale ja tak chcę żyć z Panem. Dać się mu zniewolić, dać mu tylko te parę metrów, żeby się nie oddalić. Wolność, ta, o której mówi świat i który diabeł nas cały czas oszukuje, to jest ułuda, tego nie ma. Bądźmy niewolnikami Pana. Nie ma potępienia dla tych, którzy w Jezusie Chrystusie, tak, według ducha chodzą. Albowiem, prawo ducha, życiem w Jezusie Chrystusie uwolniło nas. To jest to samo prawo, tylko inaczej, inaczej na nas oddziałowuje. Już nie ma tego oddziaływania, litery, nakazu, tego, czemu nie umiemy sprostać, tylko przeszliśmy w inny wymiar prawa. Ja tak bym, nie umiem tego zobrazować. Może dałoby się to powiedzieć, że jest awers i rewers. Że patrzymy na Słowo Boże założenie, patrzymy na prawo zewnętrznie, i jako żyjący w Adamie, mający ciągle swoje wyobrażenie, to nas oskarża, ciągle nam to przeszkadza. To jest niewygodne. Ale kiedy umieramy dla Pana i oddajemy, Mu, On stwarza w nas nowe życie. I w tym, w, tej, w tym wymiarze już prawo jest dla nas rozkoszą. Jest miodem, jak mówi Słowo Boże. I na koniec powiem tylko tak, że kiedy Bóg stwarzał świat, nie było nic. Nie. i Bóg powiedział i stało się w miejsce w którym nic nie było On coś włożył On coś tworzył jeżeli chcesz, żeby Bóg stworzył w tobie nowe życie to tam nic nie może być rozumiecie? my czytamy o tym, że On stworzył nas on stworzył nowego człowieka. I jeżeli, to też jest język obrazowy tylko, że tam, gdzie nic nie ma, tam Bóg zaczyna stwarzać. Rozumiecie? Tam, gdzie nie ma naszych pomysłów, tam, gdzie nie ma strachu, że co to będzie, jak ja nie mam planów, co to będzie, tam, gdzie jest tylko ufność i całkowite Jemu zaufanie, nie ma nic z człowieka, tam on stwarza nowe życie. A co tam potem, kochani, te owoce tego przebywania już w nim, kiedy tą decyzję podejmiemy. W nim jest wszystko, on jest cudowny. I to jest miejsce, z którego chcemy wyruszać do tych tematów, które mówiliśmy na ostatnim poście, do, do życia w społeczności z Panem, w Jego komorze. No, nie gniewajcie się, ja muszę Wam to przypomnieć. To nie, że to jest takie ważne, bo ja to powiedziałem. Nie, wiem, że pamiętacie też o tym, co inni bracia powiedzieli, ale zastanówcie się, czy my, czy nie jest tak z nami, że po prostu jesteśmy przyzwyczajeni do kazań, ktoś coś powiedział, a teraz idziemy dalej, następny temat, następny temat. Zbadajmy nasze serca, czy, czy, czy to jest ważne? Ja będę się kłócił z każdym, kto powie inaczej, że pilnowanie codziennej społeczności z Panem jest fundamentalne, jeżeli już chodzi o praktykowanie mojej religii, że jest, że jest jak powietrza tego potrzebuje. I że umieranie w małżeństwie, zbawianie swojej żony, zbawianie jej, um, umiejętność zejścia do, do najniższego poziomu, tam gdzie Chrystus nam pokazał, całkowita rezygnacja z ciebie, ze swoich ambicji, z wyobrażem, by, bycie gotowym na upokorzenie nawet, na przyznanie się do winy przed ludźmi nawet nie? w małżeństwie, żeby. Zbawić żonę, żeby przyprowadzić ją do Chrystusa. Przepraszam, że tak mówię bezpośrednio. Wiadomo, że Bóg zbawia, ale patrząc na ten obraz, tak? Małżeństwo jak Kościół, Chrystus umiera za Kościół. Mąż umiera za żonę. Czy pamiętamy jeszcze ten, ten temat, bracia? Zbadajmy swoje serce, nie odpowiadajcie. Czy nie potraktowaliśmy tego jako temacik jakiś, który nie, czy dalej uważamy, że to jest ważne, że to jest fundament, że jeżeli Kościół ma wydać świadectwo, to on się ma zacząć od naszych małżeństw, a nie jest to proste, nie jest to proste, nie Paweł, nie bracia, to jest bardzo trudne, to jest bardzo trudne, ale Chrystus ma rozwiązania. Chrystus, na, Chrystus ma rozwiązania, tylko umierajmy, bracia, dla nowości życia. Mam nadzieję, że nie zagadałem tego i że będziemy kontynuować. Potem. Pani bracia, w życiu nie myślałem, że będę pierwszy raz tu i że będę się tak wyrywał. Bartek mnie uprzedził, że będę pewnie poproszony o świadectwo, więc myślę, że złożę to świadectwo tak jak wczoraj, ale nie przypuszczałem, że będę tak przynaglany i będę takie cudowne rzeczy tu słyszał, no bo pierwszy raz jestem, oni mi nie opowiadali o tym, co się tu dzieje. Tak, płaską. Dobra, dzięki bardzo. Tu brat się dzielił tym, ja znowu takie krótkie świadectwo powiem, jak mnie Bóg uczy, no bo no, tym żyje, tym życie według ducha, życie według prawa, zakonu, no i znamy te wersety, te, to, to słowo i każdy z nas, jak się tu dowiadujemy, jest zrodzony z Boga, czyli zrodzony z ducha Bożego, ze słowa, do nowego życia w Chrystusie Jezusie i otrzymaliśmy Ducha Świętego, którym, jak wiedział mówi, Bóg chce nas prowadzić, chcemy się dać prowadzić Duchowi Świętemu, tak? Bóg chce, abyśmy dawali się prowadzić Duchowi Świętemu. I wpadamy, nie wiem jak Wy, ale ja wpadałem w taki kanał, gdzie tak bardzo się chciałem Bogu podobać, że normalnie, no już mówiłem kiedyś, że Ściskałem tak mocno pośladki, że aż nie do wytrzymania, aż do bólu, nie? I, I już po nawróceniu, co wcześniej przecież już doświadczyłem tego, bo próbowałem chodzić do spowiedzi, do komunii, tak, i Bogu się podobać. A mimo wszystko po jakimś czasie, chociaż doświadczyłem już Bożego dotknięcia i, i, i łaski Bożej, miłosierdzia, po jakimś czasie to próbowało wrócić. Ktoś by może powiedzieć, no jak to, nie? No ale potem czytam list na przykład do Kolosan i mówi list do Kolosan tak, że w, zaczęliście w duchu, co wy to robicie, tak? Wiemy, nie? A w ciele, czemu znowu wracać, jedno nie dotykaj, nie, nie, nie, nie kosztu i tak dalej do, do tego wszystkiego. I, I to jest taka, prawda, bo ja, ja osobiście myślę, że to w cielesności naszej nieprzemienionej, w tym charakterze jeszcze nieprzemiennej gdzieś jest to, a diabeł jest mistrzem, żeby nas oszukać, żeby nas ograbić z tego, z tej wolności właśnie, którą brat mówił, która jest w Chrystusie Jezusie. I e, kiedyś, kiedy się zastanawiałem, to już parę lat temu było i tak mocno dotykał mnie ten temat, jak tu żyć, bo stwierdziłem, że no chcę żyć, ale upadam, nie, chcę żyć już tego i już mi się udaje dwa miesiące czegoś tam nie zrobić, na przykład nie wybuchnąć, bo mój charakter był bardzo wybuchowy. I no, dlatego powiedziałem, że żona, tak? No któż cię więcej sprowokuje jak żona. No przynajmniej nie wiem jak was, ale mnie. Tak? No. <śleskujesz> Szkoła życia. No i.. <śleskujesz> I pytałem Pana Boże, jak to jest prawda, że ja tak się staram i tutaj prawda już się wydaje, że jestem mocny, że już nie będę. Znowu przywaliłem głową w piasek. I właśnie kiedyś miałem takie, Bóg dużo mi daje takie obrazy. To nie są obrazy ani we śnie, ani na jawie całkowicie. Po prostu wyświetla się mi jakiś taki film, który widzę i teraz chcę o to powiedzieć, albo jeden, albo dwa. Tak, tak, mnie Bugu, tak mnie prowadzi, ja nie wiem czemu, takim jestem pewnie człowiekiem, on doskonale wie, jak do mnie dotrzeć. I wiecie, ja kiedyś, prawie 30 lat temu, z moim wspólnikiem, teraz właśnie, który, no, mamy sklep sportowy w Nowym Targu, przy głównym skrzyżowaniu, takim głównym skrzyżowaniu na Alejach Tysiąclecia i Czaflarskiej, skrzyżowanie takie podwójne, mocne i kiedyś, taki film się, a propos tego, tych pytań, pani, jak to z tym, że według ducha, według, prawda, czy przeminął zakon, czy prawo przeminęło, czy nie przeminęło, można się złapać wersetów paru, nie, że prawo przeminęło, że końcem zakonu jest Chrystus, no i tak jest faktycznie, nie, a tu z kolei, że, że, że prawo jest dla przestępców, tak, i, i no jak, ale ja przestępuję, więc to prawo dla, dla mnie jest, no wiem, że jestem w Chrystusie, ale z kolei przestępuje prawo, no to jak, jak to wszystko zrozumieć? To Jakby się jedno z drugim kłóciło, ale wiemy, że Biblia się nie kłóci. Nie? Że się po prostu, że wszystko ma swój sens i, i, i, i prawdą jest. I kiedyś właśnie tak, już jakoś nie wiem, to nie było w modlitwie ani pytanie. Po prostu mi się wyświetla taki film. Jak macie wyobraźnię, spróbujcie ze mną sobie to, ja wam spróbuję to wyświetlić. Dobrze by było, żebym tu mógł narysować, ale na ścianach się nie rysuje. Jest skrzyżowanie i Światła są na tym skrzyżowaniu. I no i wiadomo. I teraz obraz, który jest, ja jadę alejami tysiąclecia, tą główną drogą, ale są światła, więc światła obowiązują, nieważne, prawda, kto, kto ma pierwszeństwo. I teraz jadę oczywiście jako chrześcijanin samochodem w stronę mojego domu, obok tego sklepu mojego i światła mam zielone. No więc jadę sobie 50, jak przystało na chrześcijanina w terenie zabudowanym. No i, i przejechałem, to i jadę, na, jadę na, tym, na tym skrzyżowaniu 50, jak, jak ma być, no bo prawo jest po mojej stronie, tak? Światła zielone się świecą, ja jadę 50, wszystko się zgadza. Ale tam jest budynek na rogu, i ja jadę z tej strony, jak widzicie, nie? Czyli tu są światła, a z tamtej strony jedzie jakiś oszołom, może miał 100 na godzinę, i walną mnie na tym skrzyżowaniu. Ja miałem pierwszeństwo, ja miałem zielone światła, on mnie walnął. Przyjeżdża policja no i oczywiście są świadkowie, no i mówią mi, no pan jest niewinny, wszystkie szkody panu będą załatwione, ja mam nogę złamaną, goź jest rozwalony, samochody rozbite, szkody są potężne. Ja miałem, według prawa ja miałem, tak, wszystkie szkody są pokryte w rezultacie. Jest druga scena i to, ta scena się kończy. I druga scena jest taka, że bardzo podobna. Ja jadę 50 na godzinę w tym samym miejscu, mam zielone światła, nie wiem na razie kto tam jedzie czy nie jedzie, nie? bo mam zielone światła, jestem przekonany, że ja mam prawo jechać, normalnością rzeczą jest. I w tym momencie gdzieś tam 50 metrów, 70 przed światłami, jak to, jak, jak to mówią ludzie i ja też tak kiedyś mówiłem, coś mi mówi zwolni. I ja nagle, nie wiadomo czemu, przecież mam 50, przecież mam zielone światła, ja zwalniam. Posłuszny temu głosowi. A ten nożą, iu, przede mną pół metra, przed maską. I pojechał dalej. Wiecie, na tym się ta scena kończy. Ja nie do końca wiedziałem, prawda, bo to, to się zatrzymało, skończyło się. Ja nie do końca wiedziałem, o co chodzi. Zacząłem to rozważać. A ponieważ już miałem kilka takich przypadków, gdzie wiedziałem, że to Pan mi coś chce wyjaśnić, więc już byłem czuły na to, co. I po kilku dniach przyszło wyjaśnienie. Chyba już go rozumiecie, o co chodzi. Wyjaśnienie jest takie. Albo chodzisz według litery prawa, albo chodzisz według ducha. I teraz to, drugi, to, to, to, to drugie zdarzenie, wiecie, to jest chodzenie według ducha. To nic, że masz prawo. Tak? bo prawo ci mówi, możesz jechać, ale jeśli weź, ducha będziesz chodził, będziesz jeździł, tak do mnie to słowo dotarło, to będziesz całkowicie bezpieczny. Nie będziesz szkód żadnych. Tych, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Tak? I, i e, taki przykład nam tylko. nie. Paweł Apostoł był takim, no wiemy kim był, więc tu nie będę o nim opowiadał, bo wszyscy znamy Paweła Apostoła. I on miał jeden cel, służyć Bogu. Mówi, biada mi, gdybym nie zastawał Ewangelii, bo po prostu on tym żył. To było jego życie. I on postanowił iść tam w tamte miejsce z pewnym człowiekiem, tak? I mówi, żeby głosić Ewangelię, dobre rzeczy, nie? Ale mówi, Duch Święty nam zabronił. Dziwne, nie? Bo był prowadzony przez Ducha. A co tam było, nie wiemy, co go tam czekało. Ale Duch Świętego zabronił, zabronił im pójść tam, poszli w inne miejsce, gdzie ich Duch Boży zaprowadził. Nie? Jest tak cudowne chodzenie w Duchu Bożym, że gdybyśmy tylko jako chrześcijanie to umieli i na tym się skupili, nie byłoby żadnych problemów i byłoby odpocznienie. Bo sługa nie myśli po prostu. Sługa po prostu idzie tam, gdzie mu Pan każe. Tak? Jeżeli chce być sługą Bożym, to, to, to czemu ja się zamartwiam tak bardzo? Sam do siebie to mówię. Czemu ja się tak zamartwiam, co mam robić? Jeśli tylko mam dbać o relację, żeby słyszeć Pana, żeby słyszeć głos pasterza. Tak? Jeśli słyszę głos pasterza, tak jak mówi Jezus, że owce moje głos mój słyszą, to nie pójdę w to miejsce czy w to miejsce. Nie zrobię tego czy tego, prawda? Nie, nie zrobię falstartu, nie będę też robił nic z ciała, bo będę robił tylko to, co mi gospodarz da. I e, jeszcze jeden taki przykład podam, który już dotyczy mnie i mojego syna. Kiedyś, e, bo to się, myślę, że to się wiąże, żeby. E, żeby, żeby, żeby naprawdę Bóg dał mi ucho takie, które słyszy, nie? Które słyszy. Tak jest o Jezusie napisane, tak? I zawsze tam pięknie pisze. I kiedyś syn, ja poszedłem do pracy, a syn został już taki, nie wiem, mam już 17, może 18 lat. I, a ja naciąłem drzewa, takie klocki naciąłem i to była taka mocny, duży stos na, na, na, na podwórku, a mamy kotłownię i w tej kotłowni jest też miejsce na to, żeby to drzewo układać. I to było lato, ja mówię, synu, jadę do pracy, a ty, bo jak możesz, to w to drzewo. Syna ma takiego chudego, szczupłego, bardzo. I myślę sobie, no, jak by to drzewo, to już będzie super, nie? I mówię mu, jak dasz rady, to ile dasz rady, tyle porą". Przyjeżdżam z pracy, a na imię mu Łukasz, Łukasz mi mówi, to to porąbałem to drzewo i zniosłem go do kotłowni. Ja mówię, ojej, szkoda, że, że, że, że tak zrobiłeś. A co się stało? Wiecie, ja miałem zamiar wylewkę zrobić w, tym, w tej piwnicy, bo nie było wylewki, był, był, było klepisko. Ja miałem zamiar, żeby on porąbał to drzewo, nie myślałem nawet, że porobię wszystko i moim zamiarem jako ojca było to, żeby on porąbał i będziemy wylewkę jutro robić, czy pojutrze, a potem zniesiemy to drzewo. Taki obraz, nie? Tak mnie Bóg uczy, po prostu. To, to był obraz, po co masz robić coś przede mnie? Uszarpiesz się, u, u, u, u wysila się, uspinasz się, a potem wiecie co? Ja z nim to drzewo wynosiłem. Ja z nim to drzewo wynosiłem i wylewkę zrobiliśmy, trzeba było z powrotem drzewo wnieść, nie? A wystarczyło to, o czym mówię, nie? Czy on wypełnił wolę ojca? No, tu, tu, tu byśmy się już mogli zastanowić, Tak czy jego wysiłki nie były takie, jak w liście do Koryndian pisze, że budował na fundamencie, ale może ze, ze, z siana, ze słomy, z drewna. tak? To, co zrobił, to część spłonęła. Założyliście? Część spłonęła. Nic to nie dało. Nawet roboty mnie przysporzyło i jemu. Tak? Bo, bo, bo w gorliwości możemy robić rzeczy dla Pana takie, które i tak spłoną. Które i tak spłoną. Więc moja, moja nauka jest taka, że po prostu lepiej usiąść jak ta Maria, kiedy, kiedy mnie rozrywa temperament. Usiąść jak ta Maria i po prostu powiedzieć, Panie, chcecie słuchać. Co Ty masz dla mnie? A jeśli Pan powie, odpoczywaj, to czy będę umiał odpocząć? Ja mam z tym problem. A czy Pan powie, idź tam i powiedz tylko słowo, tak jak tu Bran mówił, tylko słowo, tak? Komuś. Po wielu latach przyszedł, powiedział, Ty, Ty mi tylko słowo powiedziałeś jedno i poszedłeś, a a Bóg tak wiele uczynił, nie? To było zadanie tego brata, nie? Ja się uczę, nie? Uczę się cały czas, Panie. Uczę się siedzieć, uczę się siąść, bo ja mam problem z tym, żeby usiąść. Ja mam problem z tym, żeby otocząć. Jestem człowiekiem temperamentnym, lubię pracować fizycznie, cieszy mnie to i odpoczywam w tej pracy fizycznej, tak? Ale lubię też, żeby się coś non stop działo, nie? A nie zawsze się musi dziać. Czasem właśnie tego mnie uczy Bóg, Myślę, że jestem na takim etapie. Usiądź i odpocznij u moich nóg. Szukaj mego oblicza i słuchaj, co ja mówię, tak? Spróbuj nastawić swoje ucho, a potem dalej zobaczysz, nie? To jest odpocznienie. Myślę, że to jest odpocznienie. Bóg chce nas do odpocznienia wprowadzić. Takiego jak tu na Ziemi jest możliwe, tak myślę. Tylko my się właśnie bardzo często w gorliwości takiej szarpiemy, jak Paweł Apostoł, nie? Bracia, niech Bóg Wam da błogosławieństwo wszelkie. Bardzo często słyszę modlitwy braci o więcej, o braki, jakie mamy, o potrzeby, o szukanie Bożego oblicza, o byciu coraz bardziej jak Pan Jezus. I to są bardzo dobre modlitwy i mówię na nie Amen drukowanymi literami. I jakby nie Wydaje się, że niepopularne jest mówienie o tym, o jakichś naszych, naszych osiągnięciach z Bogiem, jakie mamy. Czyli takie jakby ktoś może powiedzieć, a tu się, ten się będzie przechwalał, co tutaj w jego życiu się wydarzyło. I do tego chciałbym zachęcić, żebyśmy widząc, to, co w naszym życiu Pan Bóg uczynił, co przemienił w nas, co może właśnie tak brzmieć, o, widzę już dzisiaj, że jestem bardziej pokorny, oczywiście oddać za to Bogu chwałę. Myślę, że jest czymś, co dobrze jest powiedzieć. Dobrze jest zachęcić braci i zobaczyć to. To nie będzie to, to nie będzie dowodem braku skromności, gdy. Zobaczymy coś w naszym życiu i, i się tym podzielimy. Do tego chciałbym zachęcić. Dzisiaj padły pewne właśnie stwierdzenia z ust braci, którzy powiedzieli, że coś zrobili, coś dokonało się w ich życiu i, i to jest bardzo dobre, zachęcające. I Do tego chciałem zachęcić i przepraszam, że się wyrwa. Chodzą, tylko takiego niesfałszowanego e, takiego bezpośrednio e, ja głównie chcę mówić do e, e, tych młodych braci bo e, dla mnie cenną rzeczą byłoby 35 lat temu pewne wskazówki jeżeli chodzi o to, co mówił dzisiaj yy, yy, brat Olek, usłyszeć. Yy, brat Olek, ze no. względu na to, że już jesteście wszyscy starzy i sili, to po prostu yy, już tak mówić bezpośrednio, jak do dorosłych. I, i, a ja tak trochę, no, no chciał coś powiedzieć Olek i cenną rzecz tam wrzucił taką, na przykład dla mnie, nie? że ten jest wyższy, tak się go do, do Pawa Paweł jest wyższy, bo Paweł usługuje. Ten jest wyższy z nas, który usługuje. Tylko teraz pojęcie to o usługiwaniu się zmieniło. Myślimy, że ten, co tam stoi za kazalnicą, czy jest jakiś miedzenie, to usługuje i on nam chciał usłużyć, ale bardzo dobrze usłużył. Ja bym chciał, żebyśmy otworzyli Wtedy wszyscy znacie. Wszyscy znacie tu większość to mamy uczonym w piśmie, także bała Bogu. Pan Jezus przedstawił swoje, czy takie pion nauki, czy to swoje nauczanie w dwóch miejscach albo w jednym, bo jedno słowo w Ewangelii Mateusza mówi, że na kazanie na górze, a w Ewangelii Łukasza to jest w dolinie. Ja podejrzewam, że to jest te same kazanie może, tylko że z innych perspektyw jak było się uczniem, to pewnie się tam koło Pana stało i, i było się w górze, ale jak tam 5 tysięcy ludzi było, to ten co mógł być w dole już, nie? I to jest to samo. I <śmiech> chciałbym dla młodych wierzących, żebyście zapamiętali. Pan, przekazując swoją naukę, zaczął od pierwszego prawa. Tam widzę, brat trzyma rękę na karbryferze. Pierwsza zasada Michi. ona mówi, że albo pocieramy. Albo wierzony, żeby zwiększyć ciepło z karawęfera. I takie jest prawo. To jest cała zasada. Pan, gdy mówił o swoim prawie, to mówił, jakie jest pierwsze, pierwsze prawo Królestwa? Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Boże, tak? niebios, tak Mateusza, bardzo dobrze, bardzo dobrze. <śmiech> Słuchajcie, tam nie jest napisane i Pan się nie pomylił, gdy powiedział błogosławieni ubodzy w duchu, ubodzy w duchu. Ja wiem bracia, że część z was to już jest nie do was słowo, bo wy jesteście już bogaci w duchu, już jesteście silni w mocy. I to już jest niedobrze, To tam jest do ubogich, do takich należy królestwo, w których pragnienie i ogień płoną. Którzy, tam jest takie sformułowanie, albo bardzo ubogie, albo nawet można powiedzieć żebrzące. Żebrzące. Gdy Pan Jezus mówił, kto pragnie, niech przyjdzie, niech pije to nie mówił o y, nas siedzących i tyle buteleczek napij się, no weź się napij tylko mówił o pragnącym człowieku, który idzie z pustyni bierze butelkę, wypija i podchodzi do następnej pięcioliter no też wypija i tak idzie dalej tak. pragnący pragnący, przecież się pragnącym. ubogi w duchu w y, księdze Jezułego w trzecim rozdziale, w czwartym wersecie, jak kto tam chce nie obserwuje, jest napisane, że to jest księga, gdzie przechodzą z tego chodzenia 40-letniego po pustyni do ziemi Kanaanu i tam jest takie przestrzeżenie dla Izraela, przechodzą starsi, i zapominają i mówią tylko zachowajcie odległość pomiędzy sobą a skrzynią. Pomiędzy wami a arką niech będzie dwa tysiące łokci. Nie wiem, czy to zauważyliście, macie to? Dlaczego? Dlaczego? Tak jest napisane, dlaczego? Dlatego, że tą drogą nigdy nie szliście. Tą drogą nigdy nie szliście. Bracie narodziłeś się w Królestwie Bożym, w Bożym zarządzaniu, w Bożym duchu, w Bożym panowaniu, pod Bożą władzą, to jest Królestwo Boże, gdy my przekładamy ten obraz Królestwo Boże, to mówimy Boże panowanie, Boża, Boża władza, to jest świat duchowy, świat duchowy czego oczy nie widziały, uszy nie słyszały i co do serca ludzkiego czy na umysł ludzki nigdy nie weszło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Wchodzę w świat, który dla mnie był nierzeczywisty kiedyś. Byłem cielesny i byłem człowiekiem, który gdzieś tam po omacku, w strefie religijnej, przez własne uczynki i staranie, starał się znaleźć Boga i wchodzę gdzieś i Bóg mówi do mnie tą drogą nigdy nie szedłeś ale my mamy umysł, tak? Oleg mówi, my mamy bardzo dużo fajnych cech jesteście sprytni jesteście elokwentni i yy, yy, my to mamy ale tą drogą nigdy nie szedłeś tą drogą nie szedłeś ona się zaczyna z takiego miejsca gdzie potrzeba jest tego pokornego poddania i się powiedzenia jestem żebrzący, jestem ubogi ja potrzebuję czegoś od Pana, potrzebuję czegoś świeżego tu dzisiaj rozmawialiśmy z braćmi jak to niektórzy wspominają a kiedyś, 20 lat temu to my mieliśmy takie poruszenie przebudzenie fajnie, ale czy dzisiaj? Czy dzisiaj ja nadal jestem pragnący pana? Czy ja mam to łaknienie? Czy ja po prostu zatrzymałem się i już jestem nasycony? Pan mówi, już się nasyciliście, już się wzbogaciliście. A w apokalipsie <śmiech> mówi, mówicie, jesteście bogaci, niczego nam nie potrzebuje. Tak, mam kilkadziesiąt przykładów słowa Bożego. Tak znam dużo lepiej Słowo Boże niż znałem, ale w kwestii chodzenia z Bogiem, to jest całkowicie co innego. Ja bym chciał, żebyśmy otworzyli do Tytusa list, do Tym okrusza, przepraszam, wiersze I tu to, to, yy, yy, szósty rozdział 15-16 werset, który we właściwym czasie ukaże cudowny i jedyny władca, król królów i pan panów, jedyny, który ma nieśmiertelność mieszkający w świetle niedostępnym, którego nikt z ludzi nie widział ani zobaczyć nie jest stanie jemu cześć i moc Wieczna a I ja zostałem przeprowadzony do takiego Boga który mieszka w światłości niewystępnej, którego nikt nigdy z ludzi nie widział i zobaczyć nie może, który jest samoobjawiany, w którym jest prawda, jedyna prawda. My mamy różne prawdy i różne stronnictwa, zaraz robimy i podziały. On ma prawdę. Nikt z nas tu nie ma prawdy. On ma prawdę. I kwestia z tego, co jest tego, czy zostałem zatrzymany w tym biegu ludzkim, normalnym poznawaniu, w tym jakimś dążeniu, zatrzymany przez Pana. I wzrastam duchowo. Uczę się rzeczywiście chodzić w tym świecie duchowym. Gdy Samarytanka zapytała, czy u nas na czy u Was w Jerozolimie, cześć się oddaje Bogu. On jest powiedział, ani tu, ani tu, ani religijność, ani żydowska pobożność. Ale w duchu i w rzeczywistości, w prawdzie. To musi być prawda. Dzisiaj mówiliśmy o świadectwie dużo, to musi być prawda, to musi być świadectwo, to musi być rzeczywistość. Ja nie mogę wiedzieć, bo ja wiem coś. Zdarzamy się z nierzeczywistością w naszym codziennym życiu, czy z naszymi żonami, czy w naszych relacjach z dziećmi, dlatego że to jest nierzeczywiste. Próbuję wzrastać, ale umysłowo i wmawiać sobie, że jestem czymś innym niż jestem bo mówi, w duchu i rzeczywistości, powoli, powoli, nie biegnij, nie biegnij, <śmiech> Jan mówi, czego, co nasze oczy widziały, co nasze uszy słyszały, co własnymi rękami dotykaliśmy, to wam zwiastujemy, całe przesłanie Pawła, to jest to, co on doświadczył, on nie teologizuje, to są listy, w których my wyciągamy teologię, ale dla niego to było codzienne życie, to było to, co on przeżył, to było jego świadectwo, które jest tam nam zapisane. I on nie, nic na wymiar nie robił. To było jego codzienność, dzieli się z nami, to, co doświadczył, co jest prawdą i rzeczywistością i normalnym wzrostem. Stanów 149, przedostatni, bardzo dresztą. I mamy Pan pokorny pozdrawia zbawienie Piękne sformułowanie. Tam, tak. Tam. Zbawienie, ratunek. Jezus Pan. A co zdabia. Ci, którzy są ulegni. ci, którzy są poddani. Oleń strąbok. Do tego tytułu zawiesza. Tam jest napisane w drugim liście w drugim rozdziale tytułu który wydał za nas samego siebie, aby nas wykupić od wszelkiej niesprawiedliwości, nieprawości, wszelkiej nieprawości, całość a e, e, bezbożność, niepobożność, nieprawie, bezprawie. Bezprawie to jest to samo. Prawo to jest prawo, a bezprawie to jest a nieprawość. To jest to samo. Ale to to samo. A nieprawość i bezprawia jest to, same, tak? Nie. to jest to samo. Tak? Bo mamy yy, właśnie prawość. To jest to samo. Mówił Olek o bezprawie. Pan przyszedł, aby nas wykupić od bezprawia. Aby nas wykupić od nieprawości. Od nieprawości, od bezprawia. Od Posłuszeństwo jest przeciwnością niekawości. Posłuszeństwo. Czyli wtedy, gdy yy ja robię to, co chcę. Idę gdzie chcę. To znaczy, że nie mam prawa. Nie ma nade mną prawa. Nie ma nade mną władzy Boże. Nie ma na zewnątrz tego jego panowania. Proszę to za królewski tak właściwie. To za obszar jego panowania, jego decydowania. Król, król, Pan, Panów, jedyny, który ma nieśmiertelność, który ma nieśmiertelność. My poruszamy się w świecie stworzonym. My po prostu, nawet opisując Boga, gdy e, księga Ezechiela na samym początku widzenie Chwały Bożej na pustyni, gdy Ezefiem opisuje, że to było jakby to było podobne do, to są rzeczy, które są y, rzeczami, to jest bardzo realne. To co on opisuje jest bardzo realne i on pisze jako ten, który coś widzi i coś rzeczywistego, ale to nie pasuje do żadnych rzeczy stworzonych. On nie może użyć tego języka opisowego, przyrównuje i mówi coś jakby, podobne do. Gdy my mówimy o rzeczach duchowych, to próbujemy więc takie ramki weptać. Jedyny, który ma iść nigdy nie stworzone. należymy do rzeczy stworzonych. My jako stworzenia próbujemy zdefiniować rzeczy wieczne, rzeczy nieprzemijające. Poruszamy się tak jak tam Słowo Boże mówi u Józefa, tą drogą nigdy nie szedłeś, uczysz się, uczysz się, gdy poznaję i próbuję zdefiniować jakiegoś zwierzaka, jakąś roślinkę, badam coś, to pochylam się na nią jako uczony i próbuję coś zobaczyć, coś pokazać, jestem na, gdy poznaję Boga klękam I rękami milczeń, przychodzę jako ten, który nie wie nic. Panie, jeżeli zechcesz coś z prawdziwości swojej ujawnić, coś ze swojej dobroci, łaski, miłości, to musi być prawdziwe. I to, jeżeli przyjdzie, prawdzie, siostro, do Ciebie, to to jest tak i amen i na wieki. My dziedziczymy dziedzictwo niepotrzęsione. Coś, co nie odpada, nie zmienia się. Coś, co jest wieczne i trwałe. Coś, co jest tam w środku, jest zbudowane. Spotkanie z Bogiem zawsze powoduje w człowieku jakąś zmianę, jakieś no przynajmniej zmianę w Twoim stosunku do grzechu. Wychodzi z przedownicza Bożego inny. Zrastamy w Panu. Staramy się nigdy tą drogą nie szedmy. Przychodzisz, gdy przychodzi Nikodem do Pana i mówi, Ty jesteś od Boga. To Pan Jezus od razu mu mówi, z władzy Bożej. Nic nie zobaczysz. Nic nie zobaczysz. To są rzeczy, które są zakryte całkowicie. Jeżeli nie zostaniesz zrodzony, jeżeli to nie zostanie Ci objawione, to nie zobaczysz nic. To nie zobaczysz nic. My przychodzimy tak do Słowa Bożego, czy do wzrastania w Bogu, jakbyśmy mieli narzędzia, które to umożliwiają. Słowo Boże tylko wykłada Duch Święty. Bóg jest prawdą, podstawą, prawdą i wykładną prawdę. I tylko jedni On nam może ją objawić i może ona być rzeczywista w każdym z To są podstawy dla każdego, który pragnie tego mleka. To jest dla dzieci. To jest dla dzieci. To jest pierwsza zasada ta. To jest pierwsza zasada królestwa. Nigdy tą drogą nie szedł. Stań się głupi. Stań się głupi. Ucz się od początku. Daj sobie wbudowywać rzecz, po rzecz, ale prawdziwa, prawdziwa, wieczna, niepotrzęsiona. Pan każdą sprawę, którą wbudowuje, to on sprawdzi. Każdy kamień przychodził specjalista i opukiwał. Jak on miał być wbudowany w budowę, to opukiwał. I te A tam pisał, że, ryb, że nadali się. My, my tego nie rozumiemy, ale jakbyście pracowali na kolei, to tam jest też taki młotkowy, idzie i tak puka po wagonikach. Nie wiem, czy widzieliście takie coś. Takie coś. No, to na, na kolei po prostu, jeżeli hamulec jest przystawiony do koła, to będzie gdzieś takie bez zwierzań. A tak jest bim, bim, jak się z wodę. Idzie i puka, i on w głosie słyszy. I tak samo ten opukujący. Pan wie, co jest w środku, że tam jest pęknięcie, tam jest zadra, tam jest nastawienie, tam jest pretensja. On widzi to w środku. I albo rzeczywistość to jego kształtowania przyjmę, albo nie. Albo jestem w nastawieniu do Boga. Są tylko dwie podstawy względem Boga. Albo bunt, albo uległość, Albo uległość, Posłuszeństwo, poddanie, Nie ja sama, ja sama. Ja zrobię, ja pójdę, ja wymyślę. Mamy tego. Mamy dużo skrytu. Fajnie, to są narzędzia, ale jak są w rękach Bogu, bo Bóg może się posłużyć Twoim umysłem, Twoją zdolnością, Twoją możliwością wypowiedzi za sobą, za sobą słów. Ale to jest wszystko. Jeżeli tam głównym tym motorem i tym napędem nie jest Duch Święty, nie jest obecność Pańska, nie jest to skam za zasłony, to tylko są takie dźwięki. To jest takie puste. To nie ma tego, nie czujesz tego. Nie jest życie. Ja tak zachęcam młodych braci, starszych, aby zlażone można. E, spróbowali przyjąć. E, pierwszy Koryntian 15 rozdział. Też to znacie, po co, bo ja takim dorosłym to cytuję. A z łaski Bożej jestem tym, kim jestem. A z łaski Boże, jestem tym, kim jestem. Czytaliśmy to kiedyś. Wielu nie chcę być tym, kim Pan chce i go tworzyć. Wielu nie chce być tym, kim Pan Nie chce żyć na łasce Waski bez Nie czeka na Pana Gdy Samuel powiedział do Saula Poczekasz na mnie Przyjdę, złożę ofiary, przyjdzie do i za Malekiem To w nim była niecierpliwość W nim była ta prędkość on nie chciał, żeby z łaski, on zrobił sam. I my też, jeżeli dzień, dwa, trzy, nie ma odpowiedzi, to trzeba podjąć decyzję. I my to robimy. I my to robimy. Uczę się Pana i albo to się sprawdzi, <śmiech> jest od Boga, jest nie, nie do potrzęsienia albo po prostu wytworzę coś, co jest podobne bar, to może być lepsze od tego, co, yy, co by Bóg dał. Ja mogę wam powiedzieć, yy, yy, co do tego yy, noszenia drzewa, z tej piwnicy, z tej to ja wiem, że w zamyśle Bożym te wnoszenie wynoszenie było. Jest często w zamyśle Bożym, Przynajmniej u mnie, że jestem w stuprocentowej woli Bożej i tak nie na samą. Także nie zawsze tak jest. Ja wiem, że babu nie udało się pięć razy trafić w wolę Bożą, bo pięć razy był wbiczowany. I ani kiedy, bo gdyby był w woli Bożej, to może by nie był biczowany. Nie zawsze tak jest. Bracia my posuwamy się powoli albo to jest Bóg albo z łaski Boże jestem tym kim jestem w radzie się, się mówi o darze Ducha Świętego o to aby to było ja jestem za tym i mówię Amen Amen chociaż nie wszyscy z nas będą prorokować nie wszyscy może będą uzdrawiać ale ja jestem za tym żeby wołać ja dzisiaj przyjechałem i z tym zamysłem, żeby... może posłuchać, może nie słyszać. Może... Ale to może do czy nie sprowokował. Kwestia nie zawsze jest tak z łaski Bożej. Uczę się żyć z łaski Bożej. Z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli. I to łaska? To łasy, czy łaska w miejsce łaski. Z Jego pełni, On ma tylko pełnię. Ja mam nicość, ja mam nicość. To też Ola powiedział, że gdy Bóg stwarza, gdy Bóg chciał stworzyć ziemię, to wziął nic i stworzył szczęścia. Bracie, on weźmie twoje nic. On weźmie twoje nic i może cudowne rzeczy stworzyć. Tylko wtedy, gdy to będzie nic gdy ty nie będziesz próbował tymi swoimi rączkami doradzać do tego co Bóg weźmie twoje nic, aby siebie uwielbić. A tak będziesz mieszał, będziesz mieszał. <śmiech> Dzisiaj było dwa razy cytowane, że mały ten skarb w z skruchej gliny, prawda? Czy widzieliście kiedyś, tak jak się nalewa na przykład gipsu do gliny, do takiego zwalka, do takiego Pana, jak ja. Nalejesz i Słowo że mówi, że mamy ten skarb, tam jest w złoto, bracie, ale jak mnie Pan skuchnie raz, drugi, to tu odpadnie tam odpadnie. I coś z tego Pana, coś z tego świadectwa jest, już coś widać. Bracia, jeżeli, tak jak tu mówili o odpocznieniu bracia, czy o, o tej doskonałości, do której <śmiech> dążymy, czy o tym, żeby Pan się objawił przez krzyż, Chrystus w was, Chrystus w nas, nadzieja cała. Jak krzyż pracuje właściwie, to bracia tylko od razu zostaje. Samo złoto, ono ma kształt naczynia, ale nikt nie powie, że to naczynia. Bracia, każdy będzie widział złoto i będzie mówił chwała Panu takie jak będzie wasze postępowanie, aby ludzie widząc wasze uczynki chwalili Ojca, to jest w niebie Boga. Nie będzie w naczynie. Ja jestem zatrzymany, ja jestem uderzony. Glina odpada powoli i zostaje te złoto. Ale on nie, te naczynie już tej chwały nie odbierze. Jego nie widać. Pan odbiera chwałę. Oby tak było, że zwróceni jesteśmy na Pana że szukamy Jego chwały, Jego woli. Karmimy się z Niego. Nigdy nie szedłeś tą drogą. Ucz się powoli, ucz się, żeby to było prawdziwe, wieczne. Bogu oddaję chwałę w duchu i w rzeczywistości, w duchu i w prawdzie. To musi być prawdziwe. To nie może być takie, że trochę dorobiłeś stąd, trochę stamtąd. Bóg nie pomiesza tego. Bóg nie pomiesza i nie odda chwały mieszance. On się może posłużyć, on weźmie najsłabsze naczynie On weźmie nawet pomieszanie i weźmie stamtąd chwałę, ale to jest tylko Jego chwała nie ma w tym udziału On się może i grzesznikiem posłużyć i yy, w jakiś sposób zadziałać i to jest też prawda ale to nie jest nasza prawda nasza prawda jest, żeby być współpracownikiem Bożym, żeby być Jemu całkowicie podległym i chodzić o to jest to nie chodzi o to, że mamy prawo, że na nie Ja powiem, że to, jeżeli na ja przykład nie było... Nie, nie, nie, wiem, to, to nie, nie. Ja to, że to jest to, to, nie mamy prawa na przykład. tak? To jest, to, że to jest że żona ma z mają mały no Ale tak, pan, ja, nie, to by nie może jest sytuacja taka, że żona się postawi przed faktem dokonanym, dziecko zatrzaśnie, żyj przed tobą i co wtedy, tak, że ty masz prawo, tak, bo co Boże mówi, ustawia tak, jak ma być w rodzinie, ale jak tak nie jest, tak. Że pracownik powinien podporządkować się pracodawcy, ale jeżeli jesteś pracodawcą, i tak nie jest, tak, pracownik zrobi coś innego, tak. I, I dla mnie jakby to, co brat, ja tak rozumiem, to brat Janek tutaj mówił, to że to jest sytuacja, w której po prostu, że jeżeli chodzimy w duchu, to jakby jesteśmy gotowi na to, że coś musi zdarzyć się inaczej, tak? Że, że ta żona postawi cię przed faktem wykonanym, że ten dzieciak się na ciebie wydrze, trzaśnie przed tą drzwiami, ale, ale my jakby będąc w duchu, nie, jakby to nas nie rozwali, tak? Jesteśmy na tyle ostrożni, można powiedzieć, tak jak nad tym, tym samochodem, i nie będzie tej kraksy, może nie, może nie być, bo czasami, pomimo jakby wszelkich starań, to czasami może nie od nas zależeć i, i, i, i, i, i załóżmy ten, ale, ale możemy po prostu być jak Chrystus w tej sytuacji, tak? Jak przed Chrystusem też jakby nie zawsze okoliczności jakby były sprzyjające, tak? Nie zawsze jakby ten, ale, ale do kraksy może nie dojść, tak?